To są konkretni ludzie. I tak patrzę się, kiedy coś zajarzy z tego czegoś innego, niż z tego tylko, do czego człowiek jest przez hormony sterowany. Ale to zostawiam. Czy wchodzisz w to na serio i czy przyjazd do Polanicy to jest właśnie potwierdzeniem tego wejścia na serio. To jest pierwszy. Inaczej to są tak zwane wariacje na temat wypłyń na głębie. Są utwory muzyczne, a bardzo lubię posłuchać wariacje na temat kolendy, Bóg się rodzi. Jest bardzo ładne. Muzyczne oczywiście. Więc można je uprawiać wariacje na temat wypłyń na głębie. To pierwsze pytanie, czy pierwsza sprawa. Drugie co się wczoraj nam sądzę, że ja nie, nie dokładam do tego, co jest w, tej, w tym wydarzeniu, w tej przygodzie cudownej Chrystusa z apostołami, to do nich mówi. Otóż yy, trzeba odbić od brzegu. Jak się odbija od brzegu, czy się pływie samemu, czy się bierze łódkę, to bierze się naprawdę rzeczy niezbędne. Wszystko właściwie się zostawia na brzegu. Wszystko. I to się właśnie stało z dwunastoma. Tam jest napisane: Zostawili. To było drugie. I dzisiaj, jeszcze trzecie. Też jeszcze odnośnie prawda, realizacji, odkrycia i realizacji powołania. I tutaj, jeżeli mówię powołanie, to myślę również, a może przede wszystkim o powołaniu małżeńskim, ale także o powołaniu do życia w samotności dla Chrystusa. Może takie być? Czy do, do życia w, w wspólnocie konsekrowanej, jaka by ona nie była? Czyli bardzo ogólnie, ponieważ tak rozumiem, że zasadniczo to wypływanie na głębie w moim życiu decyduje się w realizowaniu tego powołania, które odkryłem dzięki Bogu. I teraz jeszcze bym chciał yy, yy, yy, może załatwić pewne yy, pomyłki, yy, pewne, pewne pozorne powołania które mogą się przy okazji dziać. Myślę, że to nie tylko, ale bierzemy tu pod uwagę, ponieważ jesteśmy jakoś złączeni w tym momencie i nie tylko tym z TZ. czym znaczy może powołanie w związku z wchodzeniem w TZ. Bardzo wielu to doświadczyło. Ponieważ może się podobać no to, co się właśnie dzieje w teze. Wczoraj wielu z Was mówiło mi o przeżyciu tego filmu. Ja też chciałbym z przyjemnością, nie tylko z przyjemnością, ale z pożytkiem jeszcze oglądnąć pierwszą część. Nie wiem, czy to nie jest najważniejszy punkt programu tutaj. Jeżeli się naprawdę jakoś wchodzi to, co film proponuje człowiekowi. I teraz może się tak zdarzyć, że przepiękne kanony, atmosfera światła, to wszystko razem jakoś uwodzi człowieka. Prawda? I może się wydawać, że taka jest istota powołania, które jest związane z tezą, zwłaszcza jeżeli chodzi o wspólnotę tezy. To naliczyłem chyba no, do dziesięciu, którzy poszli z naszego duszpasterstwa, uważając, że mają powołanie. I co się okazało bardzo szybko? No, rok. Przeważnie w roku się klar, klarowały sytuacje. Dostali tak zwane konzylium abeundi, czyli radę opuszczenia jednak, czy nie wchodzenia do wspólnoty. To, co jest, można powiedzieć, geniuszem tezy w tej dziedzinie, o to bym kazał się przyglądać w przełożonym seminarium. Jak tu się robi w tezę, że ktoś odchodzi, wiedząc, że nie ma powołania do wspólnoty w tezy, i odchodzi bez żalu, odkrywa swoje właściwe powołanie. To mam ze wszystkimi, z którymi rozmawiałem, którzy uważali na początku, uwiedzeni pięknem wspólnoty TZ. Tak, tu trochę sobie ta używam, prawda. Ja bym nawet chciał, żeby mieliście zdjęcia niektórych osób, którzy mają tak rozanieloną towarzyczkę, kiedy śpiewają kanony, że to warto sobie zapamiętać. Jak bardzo... No, to jest taki kąt 45 stopni i my no, góre maślane oczy. To, tak to działa, prawda? <śmiech> Nawet mogę powiedzieć, komu by zrobić zdjęcie na tego. Y, otóż zresztą to widać po tym, jak są reperkusje w gablotkach. Ale tu trzeba uważać na to, bo to, to jeszcze nie jest powołanie. Z wnętrz duszpasterstwa naszym, a na szczęście też się to dobrze stało. Dziewczyna, która miała powołanie do Karmelu. No i trzeba było pobytu tu aż dwa lata w Karmelu, żeby się pokonać. teraz cytuję jej słowa, orzechu. To było powołanie do habitu karmelitańskiego, a nie do życia z Chrystusem. Po dwóch latach dopiero zajarzyła. To chodzi o powołanie do ścisłej więzi z Chrystusem. No a ona na początku, a jej wygląd był bardzo piękny. Karmelitanka bosa, nie? w tym białym płaszczu churowym, tak. Szelesty w chórze karmelitańskim. Bardzo ją no, rajcowały. No i potem powiedziałem wyraźnie, no właśnie. Trzeba było dwa lata przesiedzieć tam, żeby sobie powiedzieć. I ona żyje w wielkiej przyjaźni w tej chwili siostrami, z którymi się zaprzyjaźniła. Więc to jest jeszcze coś takiego. Może być yy, takie właśnie żudne powołanie spowodowane potrzebą ucieczki. To jeszcze nie jest powołanie. Dlatego wszyscy trochę się uśmiechamy, podnosimy brwi, kiedy ktoś kolejny duet nieudany no, traktuje jako palec boży i powiada wobec tego do seminarium albo gdzieś. Nie, nie, nie. To nie jest złom seminarium. No to, co prawda stare wawrzymi się nazywają złomy, ale to w innym znaczeniu. <śmiech> cztery razy walnięty w serducho, wobec tego już tylko wyleczą karmę i tanki bossę. To nie jest powołanie. To jest to jest po prostu próba ucieczki, bo mi bubu zrobili. I teraz gdzie mi mogą bubu trochę takie właśnie osłonić? Tak. Często kleryką seminarium mówię, jak ktoś żeby nie traktowali, żeby nie położyli tak. Dobrze się czuję w seminarium. Ach, jak mi tu dobrze. Co za wspaniali prefekci. To znaczy, równa się, mam powołanie. To może być wyjątkowe powołanie na prefekta w przyszłości. Seminarium. Tak. Natomiast zasadniczo powołani prawdziwie do kapłaństwa źle się czują w seminarium. Ponieważ powołanie do kapłaństwa nie jest powołaniem do seminarium. Życia w seminarium. Seminarium trzeba przetrzymać. Ja pamiętam, jak po święceniach kapłańskich wchodząc do tego domu, jak to się, jak to się nazywają, tak pięknie mówią, no, ziarna domu, nieprzymijających wartości, to ja miałem zawsze trochę odruch wymiotny wchodząc do seminarium. Jak poczułem te, to mydło, w którym się zmywało korytarze, to miałem skojarzenia hmm i bardzo źle się czułem w seminarium, ponieważ miałem powołanie wybitnie duszpasterskie a tam trzeba to było przetrzymać i na szczęście miałem dosyć mądrych ojców, którzy nie wyciągali wniosku, że ja się źle czuję że to, no to musisz opuścić tylko pamiętam jak ojciec bolek, posłuchał, co jeszcze raz gadać? cicho, tylko skrótko ja wszystko wywaliłem Mówi, bo ja on zgryz miał do przodu taki, że ojciec ci mówi, masz tu zostać, przyjąć święcenia ale mówię, na własną odpowiedzialność, Kto? a on jeszcze mówi tak, pan Jezus tak chce dziękuję o to mi chodziło to nie zawsze, że jest poważnie, że mi dobrze nie. Jest mi źle, ale idę, ponieważ wiem, że to Tobie, Panie Boże, o to chodzi. I teraz tak, jeszcze przyczyna takich właśnie pseudopowołań. Człowiek się boi odpowiedzialności w tym świecie. Jest dużo rzeczy, które trzeba zaryzykować, podjąć i dlatego może ktoś matka przełożona, wejdzie na mnie odpowiedzialność, brat będzie miał odpowiedzialność, To ja sobie tak przycoplę, przy okazji. No. I jeszcze jedna rzecz, w takim naszym marzeniu o tej głębia daleko, prawdziwie głębia głębie, przyzywa głębie, to akurat jest cytat z Pisma Świętego, yy, proszę powiedzieć o tym, że na tę Najdalszą głębię zostali powołani tylko apostolowie. I to ich dwunastu, a nie dwanaście <śmiech> tysięcy. Żeby nie być znowu w tym. Na tą najdalszą głębię powołał się 12. dwunastu. Nie mówił dwanaście tysięcy teraz niech płynie. Nie, nie. nie. To bałagan byłby miejsc tej ziemi. I dlatego chciałbym tu, na ile jestem, znam się na rybołówstwie, czy na czymś. Mianowicie oprócz tej floty dalekomorskiej, która wypływa na tą najdalszą głębię, dwunastu, jest flota przybrzeżna, obsługująca tamtą flotę, czy współpracująca, lepiej, bo to nie tak się nie podoba, co to ja do obsługi. Więc no, Współpracująca z tą dalekomorską jest tak zwana flota przybrzeżna. I mam wrażenie, że towarzystwo tu zebrane raczej jest powołane na, do pracy w tej flocie przybrzeżnej. Czy się podoba, czy nie? Kto ma powołanie z Was na kardynała? Ojciec ma, tak. Dobrze. <śmiech> tak. I tu nie ma się co z Chrystusem a czemu ja nie jadę tak daleko, a tu mi każesz na tej głębi bliższej. No, no właśnie. Niemniej to jest ważne od tamtej, bo mamy ludzi łowić. Mamy ludzi łowić. I flota przybrzeżna jest bardzo potrzebna. To są ci, którzy ćwiczą kanony, a inni już potem tylko unoszą się na na, tego, na falach kanonów. A przybrzeżni pracowali, pocili się, prawda? jest dobrze. Co jeszcze, co jeszcze w tym wypływaniu na głębie? Proszę pamiętać, że to jest straszna robota. Jest to straszna praca. Proszę bardzo, z najnormalniejszego mojego dnia, prawda? Piątek, Czebnica, po drodze konie rozstawne, do Was w sobotę, do seminarium, do przyjazd. Rekolekcje już za chwileczkę zaczynają. Następne rekolekcje przygotować u Miłosierdzia Bożego. Przy okazji w Morzyncinie przygotować święta dla tych, którzy przyjadą. W Telefon, czy się udało świniobicie, czy nie unulnili ani jednej kropli krwi, bo ma być kaszanka. no. Czym się jeszcze nie marczę, I nie narzekam. Ja nie narzekam, jest takie mówię, prawda? Chociaż wiele tu nie mam. No. Co w związku z tym idzie? Z tą bardzo mocną, proszę zobaczyć, na roboty papieża. Dawno mógł siedzieć w paputkach, prawda? Przykryty kuderką ciepłą. Ech, ech. Proszę, choć troszeczkę zrobić tyle, ile on. Yy, otóż jest to haruwa i w związku z tym należy również pomyśleć o odpoczynku. Yy, o odpoczynku to też jest ważne w, w realizowaniu powołania. Tego ja nie umiem, ale z bardzo wielką zazdrością obserwowałem i obserwuję. A mianowicie są pływacy, Którzy jak się zmęczą, to się odwracają nie denkiem do góry, tylko brzuchem do góry i umią leżeć na falach. Umiecie to? No. Mam wrażenie, że to właśnie nie chodzi mi w tym o odpoczynek. Leżą nieruchomo i zawsze mówią: czy kij podparty od dołu, czy co, zależą. Ja tego nie umiem. Znaczy jedna jedyna frajda, jaką przeżyłem w, w takiego stanu, to w Morzu Martwym, kiedy unosiłem się najbardziej na wierzchu ze wszystkich. <śled> I bez przerwy wrzeszczałem, przekręćcie mnie, bo nie mogłem się nawet przekręcić, wiążąc na, na pośladkach. E, tak, a to jest ten odpoczynek dla pływaka. Położyć się równiutko i odpocząć, bo jest się zmęczonym. W życiu duchowym taki odpoczynek i takie nabieranie sił polega na staniu w krzyżu. To znaczy, budzę się i staję twardo, choćby też na wodzie mogę stać. I mówię tak. Dzięki Ci, Panie Boże, za tą twardą ziemię, którą mam. I dobrze, że mam aż tyle, ile stopy ma pokrywa, dopokąd idę. Więcej mi nie trzeba. To, prawda? Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że oddycham. Prawda? mogę oddychać, żyję. Dziękuję Ci, że mam dobre serducho. Zapowiada się, że mi dzisiaj nie będzie specjalnie dokuczało. Prawda? a i za łapki, które mogą jeszcze tyle zrobić to wszystko, cała ta fala idzie aż do góry właśnie się dziękuję I co się wtedy dzieje? proszę spróbować regeneracja następuje regeneracja tak jak dla zmęczonego pływaka który się kładzie na wodę żeby odpocząć stopy stoją na ziemi i cieszę się z tego oddech dobry, bicie serca. Mogę dzisiaj tyle zrobić. Ta fala dziękczynienia, która musi przechodzić w tej postawie wyprostowanej, regeneruje. Powoduje, że odpoczywam. Czyli na nowo mogę zacząć. Właściwie to nie widzę innej postawy wewnętrznej nad tym, prawda? Zawsze też, przy okazji, kontroluję, czy łapki w porządku. Czy życie nie stworzyło sytuacji takiej, że raczej moje łapki są podobne do szponków? Prawda? Mhm. Tak. A może piąstki się zrobiły? Komuś trzeba dać. A babcia powtarza: Ty nie słuchaj orzecha, tylko i do przodu, i w mordę. To właśnie. Idź przez życie, tak? Nie daj się. Na lewo i na prawo. Więc piąstki albo też możesz mieć. Ja to niedawno u siebie zobaczyłem, że robię figę. Chcesz coś? Figę dostaniesz. Z octem, czy. Z czym jeszcze się daje figę? Z makiem. makiem. Z makiem. Może się tak ułożyć rączka w kształt figi z makiem. To są wyniki naszych przeżyć. I dlaczego trzeba kontrolować rączki? Jakie one są? Ponieważ z tej postawy krzyża, w tej postawie krzyża, która jest z naszej strony postawą wdzięczności za ziemię, którą mam pod stopami i za zdrowie, które mam za oddech, za świat we mnie wpływa niesamowicie dużo Bożej mocy i Bożej łaski, którą powinienem dawać na lewo i na prawo. I wtedy są potrzebne rączki. To jest niesamowicie ważne. Tak, i to pewnie by powoli wystarczyło. Ale teraz bym jeszcze poddał coś, co, co powinno być czyli do czego zmierzał i właściwie też o co się modlę żeby ten pobyt tutaj to pewne wyciszenie pozwoliło Wam bardziej sprecyzować i skonkretyzować to powołanie w które wchodzimy bo jeżeli ktoś naprawdę na pytanie Chrystusa wchodzisz, odpowiedział mu na serio wchodzisz, to nie jest jedna z przygódek, mam już bowiem ponad 20 lat przynajmniej. Wobec tego wchodzę, wobec tego no, muszę coś zostawić na brzegu, żeby robota szła, ale też i w tym powołaniu, yy, właśnie, właśnie, czy mam pracować przy brzegu bardziej, w tej flocie przybrzeżnej, czy może właśnie jestem na tą dalszą głębię wezwany, yy, czy do małżeństwa. I tutaj bardzo proszę uważać przy boże do małżeństwa jednak, ponieważ już bardzo dużo ludzi się nie nadaje do małżeństwa. Nie dlatego nawet, że są winni, tak ich świat urządził. Że bez wcześniejszego gruntownego leczenia nie ma co wchodzić w małżeństwo i obciążać drugiej osoby ciężarem nie do uniesienia. Nie do uniesienia. Takie czasem mamy dziedzictwo i stąd przed tym uważam dlatego też to też jakoś się odbije w naszym przygotowaniu do małżeństwa jednym z punktów już może być, leczenie pewnych deformacji które przyniosło życie właśnie niezależnie od was tak się bowiem ułożył świat, że bije w człowieka uszkadzając go i to trzeba najpierw zrobić podobnie zresztą chyba jak w seminarium do seminarium duchownego, należałoby pójść dopiero po pewnym wyleczeniu. Zwłaszcza taką chorobą jest skrajny egoizm czy jego którego symbolem jest reklama jestem tego wart. Prawda? Jestem tego warta. Potem tak się wchodzi do małżeństwa. Nie? Co ja z tego będę miała? To jest dyskwalifikacja. W takim podejściem. I dlatego myślę, że tu są, tu, tak, w takim wieku tu jesteście, że y, można by powoli sprecyzować jednak to swoje powołanie, bo życie krótko trwa. a I dlatego y, y, nie, roz, nie można być ślamazarnym. Dużo roboty czeka w tym świecie. Chrystus daje robotę. I ojciec pracuje i ja pracuję. To jest y, przedstawienie się Chrystusa. Ojciec pracuje i ja pracuję. I możesz się, mogę cię zaprosić też do tej pracy. I dlatego też proponuję na roboczo takie pytania do małych grup.